Rozdział dwudziesty dziewiąty Zafot! Pobudka! Mm, co? Szybko budź się! Pozwalaj mi brać się tylko za to, co dobrze umiem, wymruczał Zafot, przewracając się na drugi bok, by jeszcze pospać. Chcesz kopa? spytał Ford. Sprawiłoby ci to wielką przyjemność? Zafot był jeszcze zamroczony snem. Nie. Mnie też nie, więc daj spokój. Przestań skakać mi po głowie. Z powrotem zwinął się w kłębek. Dostał podwójną dawkę gazu, stwierdziła Trillian. Ma dwie tchawice. Przestańcie też gadać. Już bez waszego przeszkadzania, sento rarytas. Poza tym, co się dzieje z podłogą? Jest taka zimna i twarda. Bo jest ze złota, poinformował Ford. Z zadziwiająco szybkim, baletowym podskokiem Zafot zerwał się na nogi i zaczął badać horyzont. We wszystkich bowiem kierunkach, aż po kres widnokręgu rozpościerała się złota równina, gładka i masywna. Błyszczała jak... nie można ująć w słowa jak błyszczała, gdyż nic w całym wszechświecie nie błyszczy jak planeta, która zrobiona jest z masywnego złota. – Kto to tu zwiózł? – Zafodowi oczy wylazły na wierzch. – Nie podniecaj się – uspokoił go Ford. – To tylko katalog. Ka – Kata... co? – Katalog – potwierdziła Trillian. – Fata Morgana. – Lepiej nic nie mówcie – zawył Zafod. Padł na czworaki, dźgnął grunt palcem i walnął weń pięścią. Powierzchnia okazała się na tyle miękka, że mógł ją zarysować paznokciem. Była bardzo żółta i bardzo lśniąca, a gdy huchnął, para skropliła się na niej, potem zaczęła znikać w ten szczególny i niezwykły sposób, w jaki znika ze szczerego złota. Pozbieraliśmy się z Trillian parę minut temu, poinformował Ford. Krzyczeliśmy i wołaliśmy, aż ktoś przyszedł. Potem znów krzyczeliśmy i wołaliśmy, aż mieli nas dość i wsadzili do swego katalogu planet, byśmy się czymś zajęli, dopóki nie znajdą chwili na rozmowę. Wszystko dookoła to taśma wrażeniomatyczna. Zafot był rozczarowany. Cholera by was wzięła! Śniłem własny, doskonały sen, a obudziliście mnie tylko po to, by pokazać mi cudzy? Usiadł obrażony. Co to za doliny tam w dali? Znak próby, wyjaśnił Ford. Już go oglądaliśmy. Nie chcieliśmy cię wcześniej budzić, powiedziała Trillian. Na poprzedniej planecie było po kolana ryb. Ryb? No, niektórzy mają dziwne gusta. A jeszcze poprzednia, dodał Ford, była z platyny. No, trochę nudna. Pomyśleliśmy sobie, że może te zechcesz zobaczyć. Wokół otaczał ich jarzący blask. Uroczo! Mruknął Zafot podenerwowany. Na niebie rozbłysł olbrzymi zielony numer. Zamrugał i zmienił się w kolejny. Gdy opuścili głowy, ujrzeli zmieniony krajobraz. Jakby z jednych ust wyrwało się – och! Morze było purpurowe. Znajdowali się na plaży z maleńkich, żółtych i zielonych kamyków. Prawdopodobnie szalenie drogocennych. Góry w oddali sprawiały wrażenie, że są zrobione z czegoś miękkiego. Ich czerwone szczyty delikatnie falowały. W pobliżu stał plażowy stolik z masywnego srebra i parasol przeciwsłoneczny w kolarze różowych malw, obwieszony srebrnymi wisiorkami. Zamiast numeru katalogowego na niebie pojawiła się olbrzymia tablica. Był na niej napis, puśćcie wodze fantazji, Margra Thea spełni każdy wasz kaprys, nasz klient, nasz pan. Z nieba spłynęło na spadochronach pięćset golusieńkich kobiet. Po chwili wszystko zniknęło i siedzieli na wiosennej łące wśród pasących się krów. – Au! – wrzasnął Zafot. – Moje mózgi! – Chciałbyś o nich pogadać? – zapytał Ford. – Jasne! Przestali zajmować się zmianami krajobrazu. – O to, co wymyśliłem – zaczął Zafot. Niezależnie od tego, co stało się z moimi mózgami, grzebałem w nich sam. Miało to być nie do wykrycia za pomocą rządowych testów kwalifikacyjnych i nie wolno mi było o tym pamiętać. Dość wariackie, nie? Trillian i Ford potaknęli. Zacząłem więc myśleć następująco. Co może być tak tajnego w tym, co wiem, że nie wolno mi przed nikim się z tym zdradzić? Przed rządem galaktycznym, nawet przed samym sobą. Nie wiem, ale to oczywiste. Trochę pokombinowałem i parę rzeczy zaczęło się układać. Kiedy postanowiłem starać się o prezydenturę? Tuż po śmierci prezydenta Judena Franksa. Ford, pamiętasz Judena? Pewnie. Kiedy go poznaliśmy, był jeszcze kapitanem arkturiańskiego statku. Heh, szatan. Gdy wdarłeś się do jego megafrachtowca, dał nam torbę słodkich kasztanów. Powiedział, że w życiu nie spotkał tak zwariowanego dzieciaka jak ty. O czym wy mówicie? Dopytywała się Trillian. To stara historia, odparł Ford. Z dzieciństwa, jeszcze jak mieszkaliśmy na Betelgees. W tamtych czasach arkturiańskie megafrachtowce przewoziły większość towarów dostarczanych z centrum galaktyki na jej obrzeża. Zwiadowcy handlowi z Betelgees odkrywali rynki, a arkturiańczycy je obsługiwali. Na szlakach grasowali piraci i póki nie zostali zlikwidowani w wojnach dordelskich, megafrachtowce musiały być wyposażane w najbardziej fantastyczne pola siłowe, jakie znała galaktyczna nauka. Te statki były potwornie groźne i olbrzymie. Gdy okrążały planetę, zasłaniały słońce. Pewnego dnia mały Zafot postanowił napaść na jeden z nich na trzysilnikowej hulajnodze przeznaczonej wyłącznie do lotów w stratosferze, zwykłej dziecinnej zabawce. <śmiech> Nigdy tego nie zapomnę. Pomysł był bardziej szalony od stada szalonych małp. Poleciałem z nim, gdyż obstawiłem pewien zakład, że mu się nie uda i nie chciałem, by wrócił z fałszywymi dowodami. I co się dzieje? Siadamy do jego trzysilnikowca, którego podrasował na coś zupełnie innego, robimy w parę tygodni trzy parseki, Wchodzimy siłą na megatransportowiec, do dziś nie wiem jakim cudem, wymachując dziecinnymi pistoletami, maszerujemy na mostek i żądamy kasztanów. Jak żyje, nie przeżyłem nic bardziej wariackiego. Przegrałem roczne kieszonkowe. I za co? Za kasztany. Kapitan Juden Wrangs był naprawdę super gościem, oświadczył Zafot. Dał nam jeść, pozwolił się napić. Wszystko, co miał, pochodziło z naprawdę dziwnych okolic Galaktyki. Oczywiście dostaliśmy też mnóstwo kasztanów. Przeżyliśmy wspaniałe dni. A potem teleportował nas z powrotem. Do oddziału ścisłego nadzoru państwowego więzienia na Betelgis. <sumiał> Umiał zachować zimną krew. W końcu został prezydentem Galaktyki. Zafot pogrążył się w myślach. Wokół zapadły ciemności. Nieopodal krążyły zwały mgły. W cieniu czyhały niewyraźne, olbrzymie postacie. Od czasu do czasu rozlegały się przeraźliwe krzyki wyimaginowanych istot, zabijających inne wyimaginowane istoty. Najwyraźniej wystarczająco wielu ludzi lubiło takie rzeczy, by warto było oferować coś podobnego za pieniądze. Ford powiedział cicho Zafod. Tak? Tuż przed śmiercią Juden mnie odwiedził. Co? Nigdy o tym nie wspominałeś. Ale tak było. Co powiedział? Czego chciał? Opowiedział mi o sercu ze złota. To był jego pomysł, by mnie ukradł. Jego pomysł? Tak jest. Istniała tylko jedna możliwość, by to zrobić. Siedzieć w środku w dniu odsłonięcia. Ford na chwilę osłupiał, Potem wybuchnął hałaśliwym śmiechem. — Czy chcesz przez to powiedzieć, że tylko dlatego chciałeś zostać prezydentem galaktyki, by ukraść ten statek? — Zgadza się — odparł Zafot z uśmiechem, za który zwykłych ludzi wsadza się do pokoju bez klamek. — Ale dlaczego? — nie mógł pojąć fort? Dlaczego tak ważne jest mieć serce ze złota? — A bo ja wiem... Wydaje mi się, że gdybym wiedział, co jest w nim takiego ważnego i do czego chcę go użyć, wyszłoby to przy testach mózgu i nigdy bym tego nie zdał. Juden musiał powiedzieć mi mnóstwo rzeczy, do których jeszcze nie umiem dotrzeć. Myślisz, że grzebałeś sobie w mózgach z powodu rozmowy z Judenem? Umiał piekielnie dobrze przekonywać. Zgoda, stary, ale zazwyczaj trochę lepiej pilnowałeś swoich interesów. Zafot wzruszył ramionami. Nawet ci nie świta, co może być powodem tego wszystkiego? Zapytał Ford. Zafot intensywnie się zastanawiał, jakby widział same znaki zapytania. Nie, rzekł w końcu. Sprawia to wrażenie, jakbym sam sobie nie pozwalał zaglądać w karty. Chociaż, dodał po krótkim namyśle, jestem w stanie to zrozumieć. Nie mam do siebie więcej zaufania niż waży mysia kupa. Chwilę potem rozpłynęła się pod nimi ostatnia oferta z katalogu i świat nabrał dawnych kształtów. Siedzieli w pełnej pluszowych obić poczekalni, zapchanej stolikami ze szklanymi blatami i plakietkami nagród za projekty form użytkowych. Przed nimi stanął wysoki margrateańczyk. Myszy poleciły was wprowadzić, oznajmił.